Już nie połowę, jak po trzecim rozbiorze Polski, ale aż 82% obszaru byłej Rzeczpospolitej zagarnęła Rosja w wyniku postanowień Kongresu Wiedeńskiego kończącego burzliwą epokę wojen napoleońskich. Austrii pozostało 11%, Prusom 7%. W 1815 roku ta międzynarodowa konferencja 16 europejskich państw wprowadziła nowy porządek polityczny w Europie po upadku Bonapartego. Karty rozdawał car Aleksander I, ponieważ pokonał boga wojny, cesarza Francuzów. Los Polski znalazł się w jego rękach. Władca Rosji stworzył z ziem księstwa warszawskiego twór o dumnie brzmiącej nazwie Królestwo Polskie i objął jego tron. Co to była za Polska? Czy imperator dał Polakom więcej niż Napoleon? Muzyka Państwo na niby pół niepodległość na łasce cara Królestwo Polskie w Rosji tak opisują je historycy ale jednocześnie królestwo otrzymało konstytucję najbardziej liberalną ze wszystkich w Europie po upadku Napoleona. Głównym autorem aktu był książę Adam Jerzy Czartoryski. Kongresówka miała Sejm, wojsko, swoją monetę, szkolnictwo, powstał Uniwersytet Warszawski. Stanisław Staszic myślał o rozbudowie staropolskiego okręgu przemysłowego. Badacze epoki uważają, że królestwo miało być eksperymentem ustrojowym, poligonem do testowania reform, pomostem między imperium cara a zachodem. Czy elity polityczne w Petersburgu chciały zaakceptować taką wizję Aleksandra, który odmawiał im tego, co dostali Polacy, konstytucji i parlamentu? Pisarz Mikołaj Karamzin utrwalił pogląd, że Polska jest głównym odwiecznym wrogiem Rosji. Skoro to było Królestwo Polskie w Rosji, kim byli jego sąsiedzi i wszyscy wrogowie? Historię Królestwa Polskiego w latach 1815-1830 przedstawimy, proszę Państwa, w dwóch odsłonach. Dziś pierwsza, podczas następnego spotkania druga.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 Powinniśmy poświęcić tę dzisiejszą opowieść, no bo po tych pięciu latach Aleksander wycofał się z reform, naruszał konstytucję. Czy jednak przesuniemy opowieść do czasu dymisji z funkcji kuratora szkolnego okręgu wileńskiego księcia Adama Jerzego Czartoryskiego? To był rok 1823, kiedy jak uważają historycy, być może także Współcześni księciu Czartoryskiemu nikt już nie miał złudzeń, że to koniec marzeń o odbudowie Polski. Oczywiście można zawsze zastanawiać się nad cezurami wewnętrznymi każdej epoki, każdego zjawiska wyraźnie wyodrębnionego w swoich zewnętrznych granicach. Tutaj te zewnętrzne granice fenomenu Królestwa Polskiego niewątpliwie wyznacza samo jego powstanie. 3 maja 1815 roku, a kończy ten okres wybuch powstania listopadowego, czyli 29 listopada 1830 roku. 15 nie dzieli się bardzo łatwo na dwa, ale sądzę, że właśnie blisko podziału znajduje się także cezura wewnętrzna, kulturowa. Rok 1822 to jest moment, w którym ukazują się ballady i romanse, Pierwszy tom poezji Adama Mickiewicza, niewątpliwie kamień milowy w naszej historii, nie tylko literatury, ale historii duchowej, początek romantyzmu polskiego. I słynna ballada Romantyczność. Tak, i wiele innych, jednakże chcę jeszcze zwrócić uwagę na drugą datę przełomową, także zresztą przez Mickiewicza utrwaloną w naszej świadomości. Moment aresztowania w 1823 roku Uczniów Gimnazjum Wileńskiego i studentów Uniwersytetu Wileńskiego, poczynając od 3 maja 1823 roku, kiedy uczniowie Gimnazjum Wileńskiego umieścili na tablicy napis przypominający o rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja, co rozpoczęło proces doszukiwania się spisku straszliwego, który młodzież przygotowuje, żeby obalić Imperium Rosyjskie. I doprowadzi w rezultacie do tego, o czym wspomniała pani redaktor, nie tylko do aresztowania grupy filomatów i filaretów, tworzących te stowarzyszenia w Wilnie, młodych ludzi, ale także do dymisji księcia Adama Jerzego Czartoryskiego, ze sprawowanej przez niego przez 20 lat funkcji kuratora wileńskiego okręgu szkolnego. Patrona, można tak powiedzieć, odbudowy polskiego czy rozbudowy wręcz polskiego szkolnictwa na ogromnych obszarach zaboru rosyjskiego i, co może najważniejsze, symbolu nadziei na zgodę polsko-rosyjską pod berłem Aleksandra. To wszystko się kończy w 1823 roku. Także za sprawą niezgody elit politycznych rosyjskich na pewne działania także księcia Adama Jerzego Czartoryskiego, którego przeciwnikiem po tej stronie był Nowosilco, w ten sposób powiedzielibyśmy kolokwialnie wykończył nielubianego konkurenta. Nowosilcow, przypomnijmy, należał pierwotnie do jednego z księciem Adamem Jerzym Czartoryskim, bardzo elitarnego grona tzw. młodych doradców cara, kiedy Aleksander I obejmował tron po gwałtownej śmierci swojego ojca w 1801 roku. To właśnie ta grupka pięciu trzydziestoparolatków tworzyła taki nieformalny komitet doradzający carowi reformy w duchu liberalnym, wolnościowym, mające przybliżyć Rosję do modelu rozwoju monarchii oświeconych, zachodnich do modelu angielskiego, zwłaszcza lubianego przez księcia Adama Jerzego Czartoryskiego, ale także przez młodego Nowosilcowa. Drogi ich rozeszły się, ponieważ książę Adam Jerzy Czartoryski był po prostu człowiekiem niezależnym, a Nowosilcow był bez majątku dworakiem, który całe swoje życie i karierę mógł zawdzięczać tylko i wyłącznie łasce cara. To zresztą świetnie podpatrzył Adam Mickiewicz trzeciej części Dziadów, gdzie Nowosilcow jest jedną z ważnych postaci. Postaci nawiedzanych właśnie przez ten potworny sen. Senator wypadł z łaski. Otóż nie chciał senator Nowosilcow nigdy wypaść z łask, a ponieważ długo książę Adam Jerzy Czartoryski cieszył się tymi łaskami u cara Aleksandra I, to stał się niejako naturalnym rywalem dla Nowosilcowa. A car już w roku 1815, kiedy tworzył Królestwo Polskie nie zamierzał bynajmniej opierać się na utopijnych, naiwnych ideałach księcia Adama Jerzego i oddawać to utworzone przez siebie królestwo w ręce niewątpliwego patrioty polskiego, jakim był książę Adam. Dlatego właśnie to nie książę Adam, ale sługus, bardzo marny moralnie człowiek, został namiestnikiem carskim w królestwie. To był generał Józef Zajączek nienawidzący księcia Adama Jerzego Czartoryskiego i zależny w stu procentach od cara. Ale zajączek nie wystarczył. Właśnie od razu przysłał do Warszawy. Jako swojego plenipotenta car Aleksander przysłał Nowosilcowa. I tak Nowosilcow stał się jedną z trzech osób tworzących władzę w królestwie. Powiedział pan profesor przed chwilą, że Nowosilcov stał się jedną z trzech osób dzierżących władzę w Królestwie Polskim. Ale była przecież konstytucja, czy tu ją już łamano? Nie de jure, bo konstytucja, znakomita, liberalna konstytucja, najlepsza w Europie ówczesnej, nadana przez cara Aleksandra, ale napisana przez księcia Adama Jerzego, jak pani redaktor wspomniała o tym na początku, naszej audycji, przewidywała zupełnie inny system władzy w Królestwie Polskim, ale faktycznie władze sprawowali na pierwszym miejscu wielki książę Konstanty, brat młodszy brat Aleksandra. Gwałtowny charakter wielkiego księcia Konstantego sprawi, że postawienie go na czele armii Królestwa Polskiego, choć Konstanty bardzo dbało o tę armię, szczycił się jej sprawnością okazywaną na placu Defilad i placu Musztry, jednocześnie strasznie poniżał oficerów, którzy mu podlegali. Wystarczy przypomnieć, że 49 oficerów z armii Królestwa Polskiego popełniło samobójstwo. Ten brutal, bo chyba można takiego określenia użyć na myśli księcia Konstantego, jednocześnie jak w bajce o pięknej i bestii, uległ czarowi... Pięknej Polki. Tak jest. ...Joanny Grudzińskiej i zrezygnował dla niej z... Polskiej najpierw, korony. Najpierw spraw do dziedziczenia carskiej korony, cara Aleksandra, jeśli ten umrze przed Konstantym, a tak się rzeczywiście stało... Dzieci ze związku małżeńskiego z Janną Grudzińską nie będą nosiły tytułu wielkich książąt. To już było około roku 1825, 6 po śmierci bardzo tajemniczych okolicznościach cara Aleksandra I, ale wróćmy panie profesorze do tej konstytucji. Królestwo Polskie, tak zwana kongresówka, otrzymało Sejm, wojsko, pieniądz, rozwijało szkolnictwo w języku polskim. Aleksander dał Polakom więcej niż swoim poddanym. Czy ta konstytucja rzeczywiście mogła przetrwać? Czy na niej można było odbudowywać Polskę? Najpierw zastanówmy się króciutko nad paradoksem, jaki wynika z porównania słów wypowiedzianych przez Aleksandra i zacytowanych w czasie naszej poprzedniej audycji, kiedy to Napoleon próbował przekonać do odnowienia sojuszu cara Rosji w 1811 roku i Aleksander zażądał od Napoleona spełnienia warunku numer jeden. Królestwo Polskie nie zostanie nigdy odbudowane. A sam to I, zaczął robić. No, cztery lata później odbudował Królestwo Polskie tak właśnie się nazywającym. Aleksander uważał powstanie Polski niezależnej od Rosji, a zależnej czy jakoś połączonej z siłą zachodniego imperium za śmiertelne niebezpieczeństwo dla Rosji. Natomiast zbudowanie Polski czy odbudowanie Polski w jakiejś formie całkowicie zależnej od Rosji, ale formalnie nawet szczycącej się nazwą Polska, Stąd właśnie Bragoporów, Oporów Aleksandra, żeby nazwać ten nowy twór Królestwem Polskim, nie żadnym księstwem warszawskim. Ta nowa Polska miała być, że użyje rosyjskiego określenia, napiersnikom Rosji, to znaczy puklerzem Rosji. To miało być przedmurze Rosji w starciu z ewentualnym przeciwnikiem z zachodu. A więc Polska, która jest obszarem wpływów rosyjskich może istnieć, nawet warto, żeby istniała. Można taki eksperyment zrobić, to właśnie zakładał Aleksander, bo to poszerza wpływy Imperium Rosyjskiego do centrum kontynentu europejskiego, tak jak pani redaktor to już wyliczyła skrupulatnie we wprowadzeniu do naszej audycji. Aleksander zyskał po Kongresie Wiedeńskim kolejne dziesiątki tysięcy kilometrów kwadratowych, poprzednio należące do Prus. I zbliżył w ten sposób granicę swojej władzy, poprzez Królestwo Polskie, którego był królem, do Berlina na odległość raptem 300 kilometrów. Przypomnijmy, że przed pierwszym rozbiorem ten dystans wynosił ponad 1000 kilometrów. Cała zagadka tego... Politycznego chwytu, można by powiedzieć, tak, tak? Tego politycznego chwytu sprowadza się właśnie do pytania, czy można ograniczyć go tylko do słowa chwyt. Czy był to tylko trik, którym chciał się Aleksander posłużyć, żeby wejść do środka Europy, rozszerzyć wpływy rosyjskie, czy też liczył na to, o czym również wspomniała pani redaktor, zasygnalizowała to pani w swoim pytaniu, że to małe królestwo przyczepione do Rosji pod jego zwierzchnictwem da się wykorzystać może jako pole do eksperymentu połączenia władzy carskiej, absolutnej z monarchią konstytucyjną, w dodatku parlamentarną, z własnym sejmem. Przewodnictwo Polskie eksperymentem cara Aleksandra I, czy to mogło się udać? Jak ten eksperyment już zaczął wpływać na ustrój imperium? Czy tym pierwszym krokiem była potajemnie przygotowana konstytucja, nad którą pracował sam Nowosilcow? Rzeczywiście ten sam Nowosilcow, który kojarzy nam się tak a nie inaczej przez pryzmat postaci z dziadów części III i prześladowania młodzieży wileńskiej, był autorem projektu konstytucji dla Imperium Rosyjskiego, w jakiejś mierze wzorowanej na tej konstytucji Królestwa Polskiego, przygotowanej rzecz jasna w najgłębszej tajemnicy przed opinią publiczną rosyjską. Ale car rozważał w 1815 roku taką możliwość, że jeśli się uda ten eksperyment w Królestwie Polskim, to kto wie, może po kilku latach, kilkunastu latach uda się rozszerzyć te wolnościowe instytucje przedstawicielskie, parlament, konstytucję samą na Rosję. I tu kolejne pytanie, czy to się mogło udać, czy to tylko polska opozycja, polskie wybujałe aspiracje niepodległościowe zrujnowały tę piękną myśl o rozwinięciu niejako wolnościowych instytucji w oparciu o eksperyment Królestwa Polskiego i przeniesieniu tych instytucji na Rosję. Odpowiedź na to pytanie została udzielona już w roku 1818-1820. I nie wiązała się ona tylko z Polską, bowiem wtedy już przez Europę Zachodnią przetacza się seria incydentów, rewolt we Włoszech, w Hiszpanii, w których okazuje się, że projekt rozszerzania wolności przez monarchów, któremu chciał patronować, Aleksander I nie spotyka się z uznaniem, ale spotyka się z dążeniem do odnowienia rewolucji francuskiej. A z ideałami rewolucji francuskiej, dla niektórych ideałami, dla innych oczywiście grozą wiejącymi hasłami totalitarnego ustroju, Aleksander nie chciał mieć nic wspólnego. I stąd, kiedy w dodatku wybuchły bunty w samej Rosji, w osiedlach wojskowych tworzonych przez ministra spraw Wewnętrznych Imperium Rosyjskiego, Arek Czejewa, Aleksander zrozumiał, że ten eksperyment się nie powiedzie, Nie przez Polskę, tylko właśnie przez to, że i w Europie nie jest on przyjmowany tak, jakby on chciał i w samej Rosji budzi niepokoje społeczne. No właśnie, ale czy przestał bać się Polaków? Aleksander bał się Rosjan, przede wszystkim, nie Polaków. Polacy byli daleko, Polacy mogli wywołać powstanie gdzieś w Warszawie, ale w Petersburgu grozili mu jego dworzanie. I to właśnie wspomniany przez panią redaktor wielki historyk i pisarz rosyjski, Mikołaj Karamzin, uświadomił carowi w bardzo zuchwały sposób. Najpierw w 1811 roku, jeszcze przed wojną z Napoleonem, złożył taki memoriał carowi o starej i nowej Rosji, w którym ostrzegł cara, żeby ten nie naruszał w niczym samodzierżawia żadnych projektów konstytucyjnych, żadnych reform liberalnych, bo Rosja się rozpadnie. Ale w 1818 Karamzin ponownie z niezwykłą śmiałością przedstawia carowi memoriał zatytułowany, także niezwykle odważnie, zdanie obywatela rosyjskiego. I cały ten memoriał obywatela rosyjskiego jest zwrócony przeciwko carowi, ale nie po to, żeby wprowadzać jakieś wolnościowe rozwiązania dla Rosji, tylko żeby powiedzieć, że polityka, którą car prowadzi w stosunku do Polski, jest skrajnie niebezpieczna dla interesów Imperium Rosyjskiego. Nie wolno niczego dawać Polakom. Już to Królestwo Polskie to jest stanowczo za dużo. A zwłaszcza pomysły rozszerzenia Królestwa Polskiego, które ogłosił Aleksander. Już na Kongresie Wiedeńskim, a potem w 1818 roku na pierwszym Sejmie w Królestwie Polskim pomysły rozszerzenia Królestwa Polskiego o tak zwane ziemie zabrane, czyli o ziemię pierwszych trzech zaborów rosyjskich. Ogrodno, Wilno, Krzemieniec oczywiście, o te ogniska kultury polskiej, które przecież tętniły wtedy życiem kulturalnym na najwyższym poziomie. To właśnie skrytykował Karamzin jako próbę rozbioru Imperium Rosyjskiego. I Aleksander jasno no, uświadomił sobie wtedy, jak zginął jego ojciec, jak zginął jego dziad, obaj zginęli w zamachach urządzonych przez dworzan w zamachach pałacowych. I tego się właśnie bał Aleksander, że jego pomysły liberalne mogą doprowadzić do zamachu, w którym on będzie ofiarą, zamachu wykonanego przez jego rodaków. I miał rację, bo już w roku 1818 uformowała się pierwsza organizacja spiskowa w Rosji, Związek Rycerzy Rosyjskich, który postawił sobie za cel zamordowanie cara i pierwszym powodem do tej akcji była właśnie polityka z wobec Polski. Profesor Andrzej Nowak jest gościem audycji jedynki polskiego radia. Historia żywa. Powiedział pan profesor, że Aleksander nie bał się jednak Polaków, a Polacy wyrazili mu wdzięczność w pierwszą rocznicę powołania Królestwa Polskiego, śpiewając pieśń ze słowami Alojzego Felińskiego, Boże, coś Polskę. Ta pieśń, którą przecież śpiewamy do dzisiaj, ze zmienionymi trochę słowami w kolejnych zwrotkach, nie odnosząc się już wprost jak w oryginalnym tekście, z wdzięcznością do cara Aleksandra I za odbudowanie Królestwa Polskiego, wyrażała niewątpliwie wtedy, czyli w 1816 roku i w następnych latach, przynajmniej w następnych czterech latach, to bez wątpienia, prawdziwe emocje Polaków, elit społecznych Królestwa Polskiego. Przecież po klęsce Napoleona łatwo każdy mógł sobie wyobrazić, że Polska zostanie ponownie całkowicie wymazana z mapy. Nie pogrzebał całkowicie sprawy polskiej, ale podjął tę sprawę, oczywiście na własnych warunkach, o tym już mówiliśmy i we własnych celach, ale podjął car Aleksander i to on przywrócił nazwę Królestwo Polskie. On pozostawił tę namiastkę państwa polskiego i za to tysiące ludzi było mu szczerze wdzięcznych, uradowanych. Spodziewali się represji za to, że przecież stanęli po stronie Napoleona, a spotkała ich łaska carska, można tak powiedzieć. To były wszystko powody, dla których miodowy miesiąc relacji między społeczeństwem polskim, jego elitami a carem Aleksandrem trwał nie miesiąc, tylko co najmniej pięć lat do roku 1820. Szczytem tego miodowego miesiąca był Sejm 1818 roku. Sejm, na którym oczywiście pojawił się car, tam właśnie wygłosił mowę czyniącą aluzję do rozszerzenia Królestwa Polskiego na Wschód, a więc o, o Wilno, o Grodno, to wzbudziło oczywiście entuzjazm nad Wisłą i wzbudziło taką reakcję, o której mówiliśmy przed chwilą nad Newą, czyli groźbę Karamzina. Nie idź dalej tą drogą carze, bo może się to źle skończyć. Tyle usłyszał po powrocie z Warszawy Aleksander od swojego nadwornego historyka. Wielka polityka polityką, ale przecież Królestwo Polskie zamieszkiwali ludzie, którzy zakładali rodziny, rodziły się dzieci, ludzie chcieli żyć. Zaczęła się stabilizacja po 1815 roku, szansa na rozwój, na dostatek, dobrobyt po tak burzliwym okresie napoleońskim. Tak, to była na pewno pierwsza myśl, a nawet pierwszy impuls po trwających 20, w przypadku ziem polskich, dwadzieścia lat. Doświadczenia gwałtownych zmian, trwałych wojen, w których tyle dziesiątków tysięcy mieszkańców ziem polskich straciło życie. To właśnie chęć wyjścia z cienia wojny, z cienia grabieży, no bo wojna nie żołnierzom z kolei kojarzyła się przede wszystkim z grabieżą, z gwałtem, ze zubożeniem, ze zniszczeniami, ze spaleniem domu. To właśnie było najważniejsze po 1815 roku. Nareszcie nie ma wojny. To poczucie ulgi, oddechu było tak silne w Królestwie Polskim. Powód drugi, być może nawet ważniejszy w dłuższej perspektywie był taki, że Królestwo Polskie było dobrze zarządzane. Tak jak Księstwo warszawskie nauczyło się i nauczyło swoich urzędników pracować dobrze, wydajnie, na rzecz dobra wspólnego. Ta sama szkoła kontynuowana była w Królestwie Polskim, często przez tych samych ludzi. Stanisław Staszic jest tego doskonałym przykładem. Reformator z czasów Sejmu Wielkiego, służący także poprawie warunków życia w Księstwie Warszawskim. W Królestwie Polskim zainicjował choćby Akademię Górniczą, czy też Szkołę Akademiczno-Górniczą, bo tak ona się nazywała w Kielcach, Korpus Górniczy, który skupiał fachowe kadry, to jest także miejsce, gdzie w 1816 roku car Aleksander powołuje na, na bazie instytucji powołanych w Księstwie Warszawskim, Uniwersytet Warszawski. To jest szkoła o ogromnym znaczeniu, nie tylko z punktu widzenia roku 2021, ale z punktu widzenia tamtych czasów. Nowoczesna szkoła wyższa, druga obok Uniwersytetu Wileńskiego, a trzecia w ogóle, Polska Szkoła Wyższa, bo także Uniwersytet Jagielloński skorzystał na werdykcie, można tak powiedzieć, Kongresu Wiedeńskiego, bo pozostał Uniwersytetem Polskim. A więc w Warszawie istniała zatem trzecia, nowoczesna Szkoła Wyższa, niewątpliwie dużo lepsza wtedy od Uniwersytetu Jagiellońskiego choć niewątpliwie też słabsza od Uniwersytetu Wileńskiego, ale kształcąca kadry nie tylko doraźnie potrzebne dla obsługi administracji, ale tworzące szeregi ludzi świadomych, wykształconych, takich jak, dam przykład może nietypowy, Juliusz Słowacki, jak wielu z późniejszych oficerów Armii Powstania Listopadowego, którzy będą kontynuowali karierę inżynierską, prawniczą, medyczną na emigracji, czasem bardzo błyskotliwe kariery. To są właśnie te doświadczenia niezwykle pozytywne, które pobudzały nadzieję Polaków, mieszkańców tego niedużego kraju nad Wisłą, Królestwa Polskiego, że ten przyczółek polskości może być zdolny do życia. Czy użyję dobrego słowa szczęście, mówiąc, że takie szczęście miało Królestwo Polskie, że książę Franciszek Xawery-Drucki-Lubecki został mianowany przez cara ministrem Skarbu Królestwa w roku 1821, kontynuując tę tradycję czy te działania, jakie przyniosło już Księstwo Warszawskie? Warto zwrócić uwagę na koincydencję dwóch dat. Rzeczywiście 1 maja 1821 roku Franciszek Ksawery Zrucki lubecki pochodzący ze starej książęcej rodziny i reprezentujący orientację na Rosję jeszcze wcześniej w czasach napoleońskich, został mianowany ministrem przychodów i skarbu i w tym samym czasie z inicjatywy majora Waleriana Łukasińskiego i generała Jana Napomucena-Umińskiego, tego samego, który wchodził 9 lat wcześniej, jako pierwszy na czele swoich huzarów do Moskwy, została założona tajna organizacja spiskowa pod nazwą Towarzystwo Patriotyczne. To są jakby dwa oblicza sytuacji Królestwa Polskiego już po pięciu latach jego istnienia. Spisek, konspiracja na rzecz odbudowy pełnej, terytorialnie i w pełni niepodległej Polski i z drugiej strony próba wykorzystania tego przyczółka jaki jest, na warunkach jakie daje Rosja, jakie daje car, próba modernizacji wykonanej z niezwykłą energią przez bardzo zdolnego, także stanowczego w swoich działaniach księcia Drudzkiego-Lubeckiego. To taka sytuacja rozdroża, panie profesorze. Rozdroża, da się zrozumieć obie drogi, bo przypomnijmy, co się stało w 1820 roku. Wówczas miała miejsce kolejna sesja Sejmu. Skończył się w pewnym sensie skandalem w relacjach między królem, czyli Aleksandrem, a jego poddanymi obywatelami Królestwa, ponieważ za pomocą Nowosilcowa i namiestnika Zajączka chciał Aleksander ukrócić możliwości opozycji wolnego słowa w Królestwie Polskim, a więc car zaczyna ściągać cukle, można tak powiedzieć. Okazuje się, że powołując się na tę konstytucję, którą sam car nadał pięć lat wcześniej, opozycja tak tzw. Kaliszanie od e, województwa kaliskiego, skąd wywodzili się bracia e, tak. Doprowadziła do zablokowania projektów zmiany kodeksu postępowania karnego oraz statutu organicznego Senatu, które ograniczałyby swobody obywatelską i konstytucję. To była taka pierwsza legalna opozycja. E, tak, powodowali się tylko i wyłącznie na literę prawa i okazało się, że Królestwo Polskie jest praworządne, ale Okazało się także, że król, czyli car, chce to zmienić i car nie będzie zwoływał przez następne cztery lata Sejmu, niezgodnie już oczywiście z konstytucją. To starcie na linii opozycja legalna, car, król, pokazywało, że już coś wyraźnie zgrzyta w tym projekcie harmonijnego współistnienia Małego Królestwa Polskiego przy Wielkim Imperium Rosyjskim. Jasne było także, że car już nie mówi o dołączeniu Wilna czy Grodna czy Krzemieńca do Polski. Czy tego rodzaju państwo rzeczywiście jest tworem politycznym, z którym można do końca się utożsamiać? I z tego pytania wyrastają konspiracje. Ta pierwsza dojrzała konspiracja właśnie pod wodzą majora Waleriana Łukasińskiego. No ale z drugiej strony przecież wciąż, tak jak pani redaktor to podkreśliła, ludzie oddychają w miarę swobodnie, mogą zagospodarowywać ten kraj, i tę właśnie orientację reprezentuje znakomicie książę Drudzki-Lubecki, który rozbudowuje staropolski okręg przemysłowy, doprowadził do zbudowania kanału augustowskiego, dzięki któremu można było ominąć ewentualną blokadę ujścia Wisły przez władze pruskie i spławiać towary Wisłą w kierunku Niemna. To był także inicjator reformy finansowej, uporządkowania relacji ekonomicznych bardzo trudnych z niechętnym oczywiście Królestwu Polskiego sąsiadem pruskim. Był to człowiek, który doskonale potrafił dbać o interesy tego niedużego państwka, z dużą śmiałością, odwagą cywilną, potrafił także ich bronić wobec cara. Z drugiej strony mamy ministra edukacji w Królestwie Stanisława Kostkę-Potockiego, który był patronem powstania Uniwersytetu Warszawskiego, ale chciał zmniejszyć wpływ Kościoła Katolickiego. No i jego dzieło Podróż do Ciemnogrodu. mówi o jego stosunku do tej tradycji w Polsce i raczej odwołuje się do tych ideałów oświeceniowych. Ten Ciemnogród zagościł w polskiej kulturze, Samo słowo wprowadził rzeczywiście Stanisław Kostka-Potocki, który nie utożsamiał go, rzecz jasna, z tradycją Rzeczpospolitej jako takiej, bo sam nosił do mnie nazwisko jednego z najbardziej historycznych rodów Rzeczpospolitej. Krytykował tylko tak, jak pani redaktor powiedziała, w duchu Ignacego Krasickiego, którego wielbił. Chciał kontynuować niejako dzieło tych reformatorów z kręgu monitora w czasach Stanisława Augusta Poniatowskiego, którzy uważali, że Polsko jeśli ma przetrwać w wieku nowym, nowoczesnym, XIX, powinna zmieniać się w swoim kształcie odchodząc od tej dobrodusznie dość wyśmiewanej przez Krasickiego tradycji sarmackiej. Stanisław Kostka-Potocki trochę ostrzej potraktuje te elementy związane zwłaszcza z wpływami kościoła katolickiego w polskiej kulturze, tradycji, w swojej metaforze ciemnogrodu. Ale oczywiście w późniejszym użytkowaniu tej metafory, po dzisiaj następuje taka radykalizacja tego pojęcia, że ona nie ma wiele albo nawet nic wspólnego z oryginałem, do którego bardzo zachęcam, żeby zajrzeć. Stanisław Kostka-Potocki przegrał, bo został zdymisjonowany rzeczywiście. To nie znaczy bynajmniej, żeby jakiś straszny ciemnokrót zapanował w Królestwie Polskim. Znaczyło to tylko koniec reform, koniec eksperymentów, w dziedzinie pozaekonomicznej, bo w dziedzinie ekonomii nadal królestwo mogło się znakomicie rozwijać. I jeszcze jeden autor, który ujawnił się jednak pod pseudonimem w swoim dziele esej o dyplomacji z roku 1823. To dzieło było taką reakcją na zaciskanie pętli przez Aleksandra, o czym Pan mówił. Pętli dającej coraz mniejszą sferę obecności Konstytucji, którą car sam nadał Królestwu Polskiemu. Adam Jerzy Czartoryski nie miał odwagi podpisać swojego eseju o dyplomacji? Książę Adam Jerzy Czartoryski był senatorem Królestwa Polskiego. Owszem, został przesunięty na boczny tor, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, ale nawet po zdymisjonowaniu go ze stanowiska kuratora Wileńskiego Okręgu Szkolnego, pozostawał ważną postacią życia publicznego w Królestwie Polskim, która odegra jeszcze niezwykle ważną rolę w wydarzeniu, o którym będziemy mówili w następnej naszej audycji, to znaczy w Sądzie Sejmowym, nad uczestnikami tej konspiracji patriotycznej którzy będą sądzeni za swoje związki, kontakty z dekabrystami po roku 1825. To właśnie postawa księcia Adama Jerzego. Prawda? Z... Pozwoli ich wybronić. Co oczywiście zirytuje dodatkowo nowego cara Mikołaja. Wracając jednak do eseju o dyplomacji, to jeden z najpiękniejszych i najmądrzejszych niewątpliwie traktatów o polityce, jakie wyszły spod pióra polskich autorów w całej historii polskiej myśli politycznej, ponieważ jest to owoc bardzo głębokiego namysłu no, człowieka o dużym już bardzo doświadczeniu, książę Czartoryski, miał 53 lata, kiedy pisał ten esej. Już od dwudziestu kilku lat piastował najwyższe stanowiska w dyplomacji europejskiej. To właśnie słowo międzynarodowy jest tutaj bardzo ważne, a raczej narodowy, bo to właśnie naród uczynił książę Adamierzy Czartoryski właściwym podmiotem refleksji o polityce. To naród powinien decydować sam o sobie nie powinien być krajany dowolnie przez imperia, tak jak to było wciąż jeszcze rzeczywistością na mapie Europy. Projektował właśnie taką wizję harmonijnej współpracy narodów w nowej Europie, która powinna powstać na gruzach imperiów. Wizję, która w jakiejś mierze spełni się w XX wieku, choć może niekoniecznie aż tak harmonijnie jakby sobie tego książę Adam Jerzy życzył. Ale ten sam Mesej wyrażał także rozczarowanie księcia Adama Jerzego do jego politycznej myśli wcześniej wyrażanej, a mianowicie, że ta piękna wizja może być zrealizowana przy pomocy Rosji. Po 1823 roku książę Adam Jerzy rozstaje się z tą myślą, nie występował publicznie z tą krytyką stawki na Rosję, także z tego powodu, że żył jeszcze Aleksander I. Jego dawny przyjaciel, wobec którego czuł książę Adam Jerzy wciąż lojalność, nawet mimo dymisji, mimo złego traktowania. Dlatego napisał swój esej w 1823 roku i wydał go anonimowo kilka lat później w Marsylii pod pseudonimem Phil Helen właśnie, ażeby zarówno nie zaszkodzić swojej służbie publicznej w Królestwie Polskim i nie rzucić cienia na swoje relacje z carem Aleksandrem. Od tych politycznych idei, od modernizacji daleko byli wciąż chłopi. Przecież większość społeczności zamieszkujących Królestwo Polskie. Czy tego nie dostrzegano? Nie jest łatwo wejść w mentalność tamtej epoki, jeżeli nie pomyślimy o tym, że ziemiaństwo, czyli ci, którzy byli właścicielami nie tylko ziemi, ale także folwarków, na których pracowali chłopi pańszczyźniani, czuło się związane wielopokoleniową tradycją tej właśnie własności Ziemi, ale także odpowiedzialnością wobec no, całego zespołu ludzi, którzy tworzyli tę społeczność ziemiańsko-folwarczną. Zmiana tego systemu myślenia mogła przebiegać albo ewolucyjnie i to była właśnie może zbyt powolna droga, przez którą szło Księstwo Warszawskie i Królestwo Polskie, albo rewolucyjnie, o czym także już wtedy myślano. Byli przecież jakobini polscy i byli ci, którzy krytykowali trwanie tego, użyję marksistowskiego terminu, feudalnego stanu rzeczy w okresie Królestwa Polskiego. Ale niewątpliwie przesłaniała większości szlachty zaangażowanej w ogóle w sprawy publiczne w owym czasie, przesłaniała tę kwestię społeczną jeszcze kwestia polityczna. A więc, tak jak to ujmie Maurycy Mochnacki, głos nowego pokolenia, o którym będziemy więcej mówili pewnie w następnej audycji, pierwej być, potem jak być. Dopiero klęska powstania listopadowego pobudzi mocniej to pytanie, a może jednak danie wolności chłopom nie tylko wolności, ale i ziemi chłopom Będzie krokiem, który radykalnie przybliży Odbudowanie niepodległości Polski. Podczas następnego spotkania, proszę Państwa, opowiemy historię, jaka działa się w ciągu siedmiu lat przed wybuchem powstania listopadowego, kiedy już dość mocno zaznaczał się ruch konspiracyjny na ziemiach Królestwa Polskiego, no i oczywiście działali jego główni liderzy. Zapraszam serdecznie. Zapraszał profesor Andrzej Nowak,